Tak, tutaj Detroit. podcast polski, polski Detroit. Patrzcie, to pięknie Jakby to się wszystko potoczyło, gdyby tej rozgłośni nie było. Tutaj podcast polski Detroit. Zapraszam do słuchania. Nasz adres internetowy www.polskidetroit.com. Dzisiaj wydanie specjalne. Doszedłem do wniosku, że materiał jest. E długi i może no, nie tak bardzo nawiązujący do tematu mojego podcastu czyli, czyli Detroit i wszystko co z tym związane, ale doszedłem do wniosku, że taki wywiad taka rozmowa mogłaby was zainteresować także dlatego robię to wydanie specjalne. To jest pierwsza część rozmowy, której, którą przeprowadziłem z Markiem z Brazylii, z Florianopolis Rozmawiamy o Brazylii o karnawale, o dziewczynach, brazylijkach i o innych różnych ciekawych rzeczach. Zapraszam do słuchania. Polki Detroit. Polki Detroit. Witam wszystkich serdecznie w kolejnym podcaście Polski Detroit. Dzisiaj jest z nami Marek z Brazylii. Cześć Marek. Cześć, dobry wieczór, dzień dobry. No właśnie, nie wiadomo gdzie u, u mnie ludzie wieczór. nas słuchają. Witam, wszy witam wszystkich słuchaczy. Ciebie Łukaszu. No dzięki, że, że jesteś, że poświęcasz swój czas dla mnie, dla, dla, dla tego podcastu. E, dzisiaj, no może taki troszkę inny e, podcast, porozmawiamy o Brazylii. No wiesz, ja uważam, że... Ludzie, którzy słuchają mojego podcastu, no to tak jak ty zresztą kiedyś w pierwszej rozmowie między nami przez e-maile napisałeś, że, że to są ludzie po prostu ciekawi świata i nie tylko ich interesuje, co się na przykład dzieje w Detroit, ale w ogóle co się dzieje w jakichś różnych y, miejscach typu Brazylia, typu Australia, typu Japonia. I człowiek, który słucha tego podcastu chciałby wiedzieć, co, czy, jak Polacy żyją w tych innych krajach. No ja na przykład, wiesz, jak do Ameryki wyjeżdżałem, to też szukałem jakiegoś takiego poradnika, żeby mi ktoś powiedział, jak to jest. No i tak sobie pomyślałem, że może teraz porozmawiamy właśnie o, o Brazylii, żebyś ty powiedział, jak to jest, jak się, wiesz, przyjeżdża. No ja wiem, że tu już parę czy paręnaście lat mieszkasz yy, tam i, i no może masz już takie troszkę inne spojrzenie na to wszystko, ale, ale no chciałbym się dowiedzieć, jak, jak, jak to wygląda. Załóżmy, mamy Polaka, który jest w Polsce, chce przyjechać do Brazylii, co musi zrobić, żeby zacząć tam mieszkać? No, to znaczy tak, wiesz, temat jest zupełnie szeroki, ale tak jak, tak jak żeśmy sobie wymieniali te nasze poglądy przez, w e-mailach, po pierwsze, Polak w Brazylii jest na innym kontynencie. To raz. To już jest coś, powiedzmy sobie, coś co, coś, co ma duży wpływ na to, jak on odbiera to nowe miejsce. Bo jest poza Europą. No, na pewno zagubiony. Poza tym, to jest Ameryka Południowa. To nie jest Kanada, to nie są Stany Zjednoczone i to nie jest nawet Australia, gdzie powiedzmy cywilizacja troszeczkę inaczej wygląda. Być może bardziej jest zbliżona do europejskiej. Może inaczej. Może nie tak bardzo odbiega od europejskiej. Rozumiem, rozumiem. Czyli, czyli tej Europy, którą Polacy znają, czyli ta Europa Zachodnia. ta hmm. bym powiedział tak, no bo południe Europy zaczyna zbliżać się już do tego, co mamy tutaj. Tak. Aczkolwiek Wiesz, nawet, nawet Portugalia różni się bardzo od Brazylii, która to Brazylia była kolonizowana przecież przez Portugalczyków. Dokładnie. Nawet język różni się od tego portugalskiego z Lizbony do tego brazylijskiego tu z Brazylii, chociaż to technicznie to jest ten sam język. Różnica między wymową między Portugalią a Brazylią różni się bardziej od wymowy londyńskiej, takiej no tej normalnej, klasycznej, zwykłej, do jakiejś zwykłej e, amerykańskiej. Rozumiem, rozumiem. Wiadomo, że koknej gdzieś tam z gościem z Teksasu, jak posłuchasz sobie ich obu, no to wiadomo, że zauważysz wielkie różnice. Tak jest. No nie? Natomiast jak, słuchasz, natomiast jak słuchasz Anglika normalnego, takiego, wiesz, no, Australijczyka, czy, czy, czy, czy, czy, czy Nowojorczyka, czy kogoś z Kanady, ja, tych, ja takich ludzi poznałem, no to ty generalnie nie masz takiej różnicy. A. Portugalczyka wyczujesz, na, to znaczy usłyszysz e, od razu. Od razu rozpoznać. Ja Ci powiem tak, pomimo, że ja ten język znam od kilkudziesięciu lat i ja mam czasami problemy ze zrozumieniem Portugalczyka. Okej, okay, rozumiem. Czasami, czasami coś mi unika. U, u, unika, umyka. Aha. W rozmowie, wiesz. A to leksyk nie ten, czyli wiesz, e, e, e, słowa różnią się. Tak. To znaczy nazywa rzeczy po swojemu e, i ja nie łapię o co chodzi, wiesz, e, jest, jest, jest sporo różnic, jest sporo różnic, jest różnica nawet w sposób, nie tylko w wymowie, gdzie to właśnie najbardziej się przejawia, ale nawet już gramatyka odbiega zupełnie od tej z Lizbony, od tej z Portugalii, od tej z Coimbry, bo tam mają ten swój sławny uniwersytet ja odpowiednik rozumiem. naszego, naszego jagiellońskiego i to by można powiedzieć, że to będzie jakiś Hochdeutsch czy wiesz, super, hiper portugalski. <śmiech> ja rozumiem, ja rozumiem. Kapujesz. No więc, y, to, to, to, to raz, dwa, gramatyka odbiega no i, i, i, i samo użytkowanie słów w sposób wysławiania się jest, jest, jest, jest kolosalna duża różnica. Oczywiście to nie jest tak, że jak, jak na przykład polski a rosyjski, czy polski a czeski, to nie jest aż tak, to się nie zaciera. Można sobie porozmawiać zupełnie swobodnie, aczkolwiek no, trzeba wytężyć słuch, żeby to łapać przyzwoicie i niczego nie, nie opuścić. No i czasami jak czegoś się nie rozumie, no to należy zapytać, bo kurczę, wyleciał mi z jakimiś paroma słowami, których ja nie zrozumiałem. I, i, i, całe, i całe zdanie jest do wyrzucenia, bo ja nie zrozumiałem nic. dokładnie Czyli tak duże są różnice. Czyli co? Dla Polaka język portugalski. Kto w Polsce uczy się portugalskiego człowieka? Może hiszpańskiego tak, ale portugalski... No prędzej to... tak, prędzej hiszpańskiego, bo jest to jeden z bardziej rozpowszechnionych języków. Bardziej mówionym językiem na świecie w ogóle, zacznijmy od tego. Dokładnie. Wiesz, teraz jest moda w Polsce, zauważyłem, na iberystykę, na no jakieś coś tamtego, ludzie się trochę uczą. Uczą, dokładnie. Ale, ale generalnie, no generalnie, kto, kto u nas w Polsce, no oprócz takich ludzi powiedzmy jak ja, czy ludzi, którzy byli gdzieś na jakiejś placówce, portugalskojęzycznym kraju, a jest ich kilka poza Portugalią i Brazylią. No nie wiem, no to jest rzadkość. Rozumiem, ale to dobrze, no, portugalski język no to wiadomo, ale czy po angielsku też ludzie mówią w Brazylii czy... No właśnie chciałem powiedzieć, zmierzam do tego. No Polak to ewentualnie tam jeszcze pogada po angielsku, najczęściej sporo ludzi, ja znam sporo ludzi, którzy dobrze mówią po niemiecku, Aha. Nie, jest ich, nie jest ich tak mało. Być może dlatego, że... To znaczy, może inaczej. Ja jestem z generacji, kiedy ludzie jeszcze podczas wojny się tego nauczyli i, i, i ci ludzie starsi, powiedzmy sobie, władają tym językiem. Młodzież, to ja wiem, czy, czy, czy, czy, czy aż tak bardzo. Znam ludzi, którzy się uczą języków, a tak samo jak znam młodzież, która nie ani B, ani C. W, ża w, ża w żadnym innym, wiesz. W moich czasach, to wiesz, jak czy słuchało Beatlesów i Rolling oni nas nauczyli rozumieć angielski. Tak, z, z rozumieć. piosenek się z tak, bo, myśmy, bo oni nam przynosili nową kulturę, kontrakulturę. To był evenement. No w Polsce w tamtych czasach to był w ogóle evenement. To tak. było coś wśród młodzieży na pewno na topie, z różnych powodów, nawet politycznych. No taki powiew świeżości z, z, no z Zachodu. No, no, no, no bo tak, no bo to zgniły Zachód i to w sumie było zabronione, a rodzice krzyczeli z kolei co to za dzika muzyka i ci ludzie są brudni, mają długie włosy i krzyczą. Czyli pod żadnym względem, pod żadnym względem nie było to akceptowane. W każdym razie, ale my z kolei, odbiorcy te, te, tego, tego wszystkiego, te, tego całego fenomenu, czyli rock'n'rolla, rocka i, i w ogóle tych, tej kultury całej, tej subkultury, no ja się interesowałem i, i czytałem, czytałem teksty piosenek, czytałem artykuły w prasie zagranicznej, gdy mi wpadała w ręce, a wpadała. No tak, to się przywoziło z zachodu. I, no bo ja jestem człowiekiem ciekawy świata, i, a poza tym muzyka już wtedy była moim hobby, no i, i trzeba było rozumieć, dlaczego Beatlesi mają długie włosy, dlaczego krzyczą i dlaczego gitara, i dla, i, czyli, czyli trzeba było ich rozumieć. Tak. I to już samo to spowodowało, że no jaj, powiedzmy moje otoczenie, to jeszcze jakoś tam staraliśmy się, chodziliśmy na jakieś kursy angielskiego i tego. W każdym razie Polak za granicą. No albo umie, albo nie umie. Albo zna język, albo nie zna. No. Brazylijczyk do niego po polsku się nie odezwie na pewno. <śmiech> Choć ja ci powiem jedną rzecz. Tutaj w Stanach mi się zdarzają takie przypadki, że spotykam ludzi z Polski i oni mówią... Słuchaj, jeśli chcesz Amerykanin ze mną dogadać, to niech mówi po polsku. Ja uważam, że to no wie... jest totalna, naprawdę, no, głupota. <głos> Przyjeżdżasz do obcego kraju i jeszcze wymagasz, żeby w twoim trudnym języku ktoś się do ciebie zwracał. Proszę państwa, więc ode mnie tutaj taka porada od razu z... Z... na wejściu. Uczcie się do cholery języków. <głos> na wejściu. Jesteś w cudzym domu, naucz się jego języka. Nie! Obywatel danego kraju, w którym akurat przebywasz, zmieni kanał łączności po to, żeby się z tobą porozumieć, tylko odwrotnie. Ty musisz zmienić kanał, żeby się porozumieć z obywatelem kraju, w którym gościsz. gościsz dokładnie, dokładnie. I to jest zasada numer jeden. No gdziekolwiek, no gdziekolwiek, słuchaj, ja nie oczekuję, że, że pojawię się w Pradze i będę, będę ludzi zagadywał po polsku i spodziewał się, że oni mnie zrozumieją, bo to nieprawda. Aha. Nie zrozumieją mnie, a po drugie, nie spodziewam się, żeby występowała tak wielka liczba ludzi w Pradze, mówiąca po polsku. No właśnie. <gry> Więc język na pewno będzie dużą barierą dla Polaka, no takiego, który tego języka nie zna. Nie, tak. Jest to język łatwy, jest to język łatwy do nauczenia się moim zdaniem. Jeżeli ktoś ma jakiekolwiek zdolności, poznał ewentualnie jakiś inny język, Aha. no to wtedy to pomaga. Z doświadczenia wiem, że jak się już poznało pierwszy język, to drugi już jakoś tak łatwiej przychodzi. No też tak słyszałem właśnie. Chociaż ostatnio powiem ci, moja znajoma tutaj, Amerykanka, powiedziała mi, ona zresztą jakoś tam naukę o języku studiowała. Powiedziała mi, że jeśli się nauczysz już pierwszego języka, to drugi język, którego się nauczysz już będziesz go używał z lekkim takim akcentem z tego języka, którego się pierwszego nauczyłeś. Także jak ja na przykład hiszpańskiego się będę chciał uczyć jako mojego trzeciego języka, a moim drugim językiem był angielski, to ja będę mówił po hiszpańsku z angielskim y, akcentem. Nie wiem, czy to jest prawda, ale ona mówiła, że to jest naukowo udowodnione. Czy naukowo, czy nie, nie wiem, bo ja się tym nie zajmuję w ogóle, natomiast moje doświadczenie jest czysto takie no, amatorskie, czyli, czyli co? jestem samoukiem w zasadzie. Mhm no otoczenie mnie, na, ulica mnie nauczyła. Dobrze brzmi, słuchaj. No, to jest pytanie, co ja na tej ulicy robiłem. No dobra, słuchaj. Nie, potwierdzę, bo ja znam ludzi w Polsce, którzy się uczyli różnych języków i jak tam, powiedzmy, próbowali... E, Próbowali co tam, cokolwiek przeczytać po portugalsku, zauważyłem, że właśnie narzucają wymowę innego obcego języka, którego, który znają. I zauwa, właśnie zauważyłem, że ludzie nie potrafią, niektórzy, nie potrafią sobie, nie potrafią się wyzbyć tej metody, właśnie narzucania wymowy innego języka, które już znają. No to jest obcego, ciekawe. To nie? jest ciekawe, no ale widzisz, no, ja się, ona mi o tym opowiadała, no Ty też to potwierdzasz. No to jest ciekawa sprawa, ciekawa. No dobrze. Mhm. Także no wiemy o tym już, że, że, że Polak, no to wiadomo, musiałby się nauczyć tego języka portugalskiego, jeśli chciałby. Mógłby mówić po, po, po angielsku. E, no ale może teraz porozmawiajmy, jak wygląda przyjazd. E, czy w ogóle są wymagane wizy, żeby pojechać do Brazylii? Jak te wizy wyglądają typu turystyczne, typu pracownicze? Jak, jak, jak ta sytuacja wygląda? E, nie wiem, dwa, trzy lata temu Polska i Brazylia mają ruch bezwizowy. Okay. ok. Tu jako, jako turysta. I, I w ten sposób masz prawo pobytu 90 dni, przedłużalne na dalsze 90, co w sumie daje 6 miesięcy pobytu, Aha. bez żadnego problemu. Rozumiem. Przed, upływ przed upływem terminu, najlepiej tych pierwszych 90 dni, yy, trzeba się zgłosić na odpowiednią tam yy, do odpowiedniego departamentu policji w danym miejscu. Ze swoimi dokumentami i po prostu poprosić o przedłużenie. Płaci się tam jakąś tam, jakąś tam, tam stawkę. Niezbyt to wygórowane pieniądze. No, może i wygóry jak, jak 25 dolarów mniej więcej. No, chyba nie za bardzo, to nie za dużo. No, chyba nie. Kto, kto, kto, kto turystycznie przebywa 6 miesięcy w kraju, który jest krajem, krajem tanim. To te TT25 to nie będzie za dużo. Ja w każdym bądź razie i to nie wiem, kwestia jednego dnia, dwóch e, ma, ma załatwiony, ma pieczątkę w paszporcie bez problemu. Ważne jest natomiast, żeby się nie zgłaszać po terminie, no bo wtedy mogą, mogą być nieprzyjemności, zależy od pana policjanta w okienku. Czy będzie miły, czy nie? Czy będzie miły, czy nie? Czy będzie mu się chciało, czy nie? W każdym no. razie no wiadomo, trzeba to przestrzegać. Rozumiem. Ważne jest, żeby nie zgubić tego papierka, który każą wypełnić w samolocie, który później jest podstępowany przy kontroli granicznej na lotnisku, bo ten papierek będzie potrzebny do powrotu lub do przedłużenia wizy. Rozumiem, rozumiem. Czyli nie wbijają tych rzeczy do wbijają, e, paszportu? Owszem, przepraszam, że tak. Wbijają. Mimo, właśnie chciałem powiedzieć, że pomimo pieczątek w paszporcie jest taki, taki, taki papierek. To kraj, biurok biurokraty. kraj biurokracji. Zresztą bardzo przyp przypominający nasz kraj. Skoro jest, pieczątka, ta, no skoro jest pieczątka w paszporcie, że przekroczyłeś data i, tam i tego, to po co Ci jeszcze jakiś kolejny papierek? No dobra, w każdym razie tego papierka nie należy zgubić, bo mogą być poważne też nieprzyjemności zależy od pana policjanta i jego humoru w danym momencie. Yy, wizy, no dobra wizy. No to, to jest wiza turystyczna, której nie ma, czyli pobyt, yy, pobyt jako turysta 30, yy, yy, 3 miesiące plus 3, Tak, bez problemu. Yy, inne kategorie, które występują, to jest wiza dla studentów mhm. z prawem do pobytu przez rok czasu przedłużalna, bez problemu. Kolejny typ wizy to jest wiza pracownicza, która nadaje prawo do pracy. Na rok czasu, przedłużalna. Czy e, wiza dla duchownych. W każdym razie e, ja sądzę, że nie ma zbyt wielkich problemów z otrzymaniem wizy do Brazylii dla studentów. Oczywiście tego rodzaju formalności muszą, muszą spełniać tam jakieś wymagania, mianowicie muszą mieć jakieś pokrycie udokumentowane, dlaczego ktoś jedzie na jakąś uczelnię, dlaczego ktoś jedzie do pracy. Rozumiem. Wiza pracownicza to przeważnie no, musi być już kontrakt. No tak, ktoś cię zaprasza, ktoś chce cię tak zatrudnić, jest. musisz to udowodnić. Tak, tak. Konkretna firma dokumentuje swoje zaproszenie, wykazuje, że. że Rzeczywiście kontrakt jest, że, że ten człowiek zaproszony będzie miał taką taką pozycję w danej firmie, że będzie zarabiał wystarczająco, etc, c, etc, etc, etc., etc. Że, że nie będzie sprawiał kłopotu. Rozumiem. I wiza pobytowa stała. No właśnie, no ale jak taką wizę stało, bo no może nie, może o wizach pobytowych to później porozmawiamy. I jeszcze jedno mam takie pytanie a propos właśnie wiz pracowniczych. E, dlatego, że no dobrze wiesz jaka jest teraz sytuacja w Polsce. Wszyscy marzą o tym, żeby się z Polski wy, wyrwać, wyjechać. Bardzo dużo ludzi wyjeżdża do Anglii, do, do Włoch, do pracy, do Irlandii. E, czy w ogóle Brazylia jest krajem, do którego warto pojechać na tak zwane saksy, na tak zwany zarobek? E, wiesz o co mi chodzi, tak jak się kiedyś jeździło żeby się dorobić e, i wrócić do Polski czy, czy Brazylia jest takim krajem, gdzie się można rzeczywiście takie duże pieniądze zarobić e, więc no właśnie przy, przy, przy, przy, przy okazji tej wizy pracowniczej chciałem powiedzieć, że nie musimy sobie tym głowie w ogóle za, za, zawracać, ponieważ ktoś, kto ma już jakiś kontrakt w Polsce, to sobie radę da, na pewno da to znaczy, że ktoś go chce, to znaczy że jest jakimś fachowcem od czegoś Niezbędnym jakiejś firmie, tutaj, i to jest po pokrzyku, sprawa załatwiona. Przyjeżdża jako turysta, tu siedzi trochę tutaj, udaje, że jest turystą, i za chwilę ma tą wizę. Natomiast pytanie: po co tutaj przyjeżdżać do pracy? To jest kraj trzeciego świata. Dla Polaka mało interesujące, i wyrwałeś mi to właśnie z ust. Saksy tutaj nie ma, nie ma saksów. Tu jest siła robocza tak tania, że, że Polakowi się bardziej opłaci. <śmiech> pojechać do Hiszpanii na pomarańcze czy, czy gdzieś indziej na Truskawki, niż przyjechać tu do Brazylii. Też. Czyli jeśli przyjechać, to tylko turystycznie? Tutaj, tutaj, tak, oczywiście. Tutaj średnio zamożna rodzina, klasy średniej powiedzmy, normalna, zwykła rodzina, para z dwojgiem dzieci, mieszkanko, samochód, praca, ma co najmniej jedną osobę zatrudnioną w domu, jako pomoc domowa. O widzisz. Ciekawe. Natomiast nierzadko i, nierzadko i w pewnych miejscach wręcz normalne jest, że w domu ma się kucharkę, ma się e, pokojówkę i kierowcę. Wow. A jeżeli to jest dom, to i na pewno ogrodnika i jeszcze kogoś tam do pomocy. No ale rozumiem, no to nie, nie wiem, to są wszystko oczywiście Brazylijczycy, ci, którzy zatrudniają i ci, którzy pracują dla, dla tej rodziny, to czy rzeczywiście jest aż tak wielka roz, rozgraniczenie, rozłożenie, że no nie wiem, ta klasa średnia, czyli ta nasza rodzina dwuosobowa z dwojgiem dzieci, z samochodem i z pracą, czy rzeczywiście oni aż... Tak dużo zarabiają? Albo ci ludzie, którzy dla nich pracują, za takie niskie pieniądze będą pracować? Czy jest rzeczywiście aż takie wielkie rozgraniczenie, taka duża przepaść między tymi biedniejszymi i tymi, tymi takimi średnimi? No właśnie, Łukasz. Przepaść. To nie to, że klasa średnia jest jakąś klasą, powiedzmy, porównywalną do, do takiej klasy średniej, jak, jak w Europie Zachodniej, czy, czy, czy w Stanach Zjednoczonych, gdzie klasa średnia jest największą klasą, to ona w sumie, zresztą jak w każdej ekonomii, jest siłą napędową ekonomii, to może nie jest aż tak. Uh -huh. To raczej wynika, raczej nie, głównie wynika właśnie z tego, że jest tak olbrzymia przepaść. Mianowicie, od razu powiem, oficjalna minimalna płaca, jaką ktoś komuś oficjalnie może płacić, wynosi coś około Niech powiem, no, circa about 120 dolarów miesięcznie. Rozumiem. Czyli no, to nawet w Polsce nie jest pieniądz dzisiaj. O, no tak, to jest 400 zł. No właśnie, aczkolwiek znam wiele osób, które muszą żyć z tych 400 zł w Polsce. No to też się zdarza, oczywiście. No, no, zgadza się, to będzie gdzieś około 300 reali tutaj, jeszcze, no, 260 coś tam, no no to prawie mi się udało przeliczyć. No ale mówisz, że to jest oficjalnie. Po... Tak, to oficjalnie. Jeżeli ja chcę kogoś zatrudnić oficjalnie, podpisując mu dokumenty w firmie czy, czy u siebie w domu, no to, no to w tym momencie, jeżeli ja to zgłaszam do Ministerstwa Pracy, to wtedy ja nie mogę temu człowiekowi zapłacić mniej niż tą minimalną płacę. I ta minimalna płaca jest wskaźnikiem ekonomicznym, globalnym dla całej ekonomii, dla całej makroekonomii tego kraju. Rozumiem. Czyli, no tak, czyli, no większość wiadomo, to są ludzie, którzy zarabiają mało, a mniejszość to są ludzie, którzy zarabiają dużo. Nie. W związku z czym cała masa narodu musi żyć, no, z tych drobnych pieniędzy. W związku z czym praca, siła robocza to jest bardzo tania. Mhm. Czyli jeżeli, jeżeli powiedzmy taka rodzina zarabia powiedzmy sobie dwa tysiące się reali, to mieć kobietę w domu za, za, za 300 no to, to to żaden problem, prawda? Tak, wielkie odciążenie dla, dla, dla pani domu, a, a w sumie finansowe obciążenie prawie żadne. Tak, zgadza się. Tym bardziej, że dzisiaj by zarobić te dwa no to muszą... Oboje państwo pracować, no bo tutaj też się ostatnio e, porobiło niezbyt ciekawie. Na Saksy nie ma co przyjeżdżać. Tylko turystycznie albo rzeczywiście jak się ma jakiś dobry kontrakt, e, tak. dobre pieniądze zagwarantowane to wtedy tak. Tak, ewentualnie placówkę dyplomatyczną, bo płaca jest niezbyt, e, nie najgorsza w tym regionie, Natomiast wydatki nie są aż takie duże i można sobie dużo odłożyć. Rozumiem, rozumiem. Bardzo to ciekawa placówka. Zwłaszcza w biurze, może nie powinienem tego, mówić, zwłaszcza w biurze handlowym w Rio de To się najwyżej Widoki. wytnie. Jak będziesz już to przesłuchiwał drugi raz, to się najwyżej wy. Tak, z prawem, z prawem do widoku na głowę cukru i tak dalej. Czyli klasyczna pocztóweczka. No tak, tak, tak, tak. No, no wiesz, mówimy o tym, co Polakowi tutaj by się opłaciło, prawda? No to mówię od razu. Niewiele. Ja wiesz, ja to tak mówię, no, no bo wiadomo, z mojego podcastu to słuchają ludzi, ludzie, którzy e, chcieliby gdzieś pojechać, chcieliby coś zobaczyć, a przynajmniej ciekawych historii e, posłuchać. No i, i dlatego, wiesz, no w mojej głowie, ja w Brazylii nigdy nie byłem, na temat Brazylii bardzo mało wiem. No jedyne, co mi się kojarzy z Brazylią, no to tak jak już powiedziałeś, ta słynna góra z, z tą rzeźbą, e, piłkarze, no i panienki na na karnawale i to są moje jedyne brazylijskie jakieś skojarzenia. No może jeszcze Amazonka. I tak zawsze mi się wydawało, że wielki kraj, ekonomia musi być silna i rzeczywiście warto by było tam nawet do pracy pojechać, ale, ale teraz mi po prostu otworzyłeś oczy. To znaczy, tak, wszystko to, co powiedziałeś, to jest prawda, łącznie z tymi stereotypami znanymi nie tylko nam Polakom, ale w całej Europie. Za chwilę do tego wrócę może. W części bardziej Egzotycznej naszej rozmowy. Aha. Natomiast kończąc e, ten temat ekonomii i, i saksów, i czy, czy, czy, czy jest sens, czy nie ma sensu, to powiem tak: e, chciałbym zaznaczyć, że mimo, że brazylijska ekonomia w świecie do dzisiaj jest, bodajże, 12 czy 13 miejsce, o, na pewno poniżej 15 miejsca. Natomiast no dystrybucja przychodów i rozchodów jest troszeczkę, niesprawiedli troszeczkę niesprawiedliwa. Olbrzymia przepaść. Troszeczkę. No troszeczkę olbrzymia przepaść. Są ludzie, którzy. To prawda, że są ludzie, którzy żyją w nędzy i są ludzie, którzy są milionerami na miarę Hollywoodu nawet. I nie ma wcale nie jest ich tak mało. To jest niesamowite, ale czy rzeczywiście, no, na przykład weźmy takie Rio de Janeiro, no, duża metropolia i rzeczywiście są takie dzielnice naprawdę, no, sklecone z jakichś kartonów, jakichś pudełek kartonowych, płyt jakichś paździerzowych i ludzie w takich warunkach hmm. żyją, czy to jest tylko wymysł reporterów? Nie, no, to lekka przesada, mówisz o fawenach. some Fawela, fawela, czyli fawela, czyli no takie zbiorowisko baraków, no bez przesady, może kiedyś to i tak było, że z kartonu i, i nie, dzisiaj fawele są w Rio de Janeiro tak się rozprzestrzeniły, dzięki pewnemu jednemu panu gubernatorowi za jego rządów, aha z lewej strony. Pan zresztą już zmarł, był sobie. E, w każdym razie fawelę tak, bo chciał tym ludziom pomóc, ale zniszczył miasto. Znaczy, tu nie chcę dyskutować i proszę mnie źle nie zrozumieć, w każdym razie mogę to oczywiście wytłumaczyć. W każdym razie e, Fawele, nie, w najgorszym wypadku to jest goła cegła, Aha, rozumiem. jakiś dach, dach z jakiegoś tam z azbestu czy czegoś. Czyli to tak źle nie wygląda, jak jak to Nie, jak mówić. się przyjrzysz, e, przyjrzysz dobrze, klimy mają i telewizję satelitarną, e, wszyscy mają lodówkę, wielu, tak. wielu, wielu z nich żyje sobie bardzo nawet dobrze samochód, etc., żyje tam z wygody. Nie płaci za, nie płaci za podatki, nie płaci za część, nie płaci za wodę. Które ma, a czasem nie ma, nie płaci za światło, które ma, bo kradnie, etc., etc., etc. To telefon nie musi się martwić. Wszyscy mają komórkę przy sobie. Słuchaj, to jest kraj, który ostatnio gdzieś mi tam śmignęło. Kraj, który ma 80 milionów abonentów telefonii komórkowej na 180 ludności. Co ty powiesz na to? No to rzeczywiście, no. no wiesz, tam w Finlandii czy gdzieś, no to tam naprawdę może jest większy ten wskaźnik, no ale jest nieporównywalnie mniejsze państwa. Tutaj to niesamowite. No zgadza się, wskaźnik może jest i większy w takiej Finlandii, która ma tam, nie wiem, że 6, 5, 8 milionów narodu i, i to jest ich e, e, produkt narodowy w tym momencie. Nokia? Dokładnie. Plim, plim, plim, kryptoreklama. <grypto> Nie, nie, ale no jak sobie gadamy, gadamy, wiesz. Z jednej strony są fawele, a z drugiej strony jest cywilizacja na najwyższym poziomie. Wiesz, są takie rzeczy, że nawet mnie, który jestem przyzwyczajony, bywałem na świecie, mieszkałem w różnych innych miejscach i, i, i w sumie miałem bardzo dobre życie. Czasami nawet, no powiem po polsku, czasami puła upada, wiesz, na no, oznaki dobrobytu i, i naprawdę szczyt cywilizacji. Rozumiem. Naprawdę, naprawdę. No, ciekawe, no ciekawe. Ja z chęcią bym kiedyś pojechał do Brazylii, chciałbym zobaczyć, jak to wygląda. No, zresztą, tak jak, tak jak Ci już mówiłem, no, nosi mnie i, i no, nie tylko Ameryka, ale no, inne kraje też bym chciał pooglądać, chociaż jeszcze też wszystkiego w Stanach nie widziałem. E, no. Ale, no no, no, no, tak jak mówię. Na wszystko moim zdaniem jest czas i ty też kiedyś wyjeżdżając do swojego pierwszego nowego kraju nie myślałeś, że w jakiś tam, że, że jeszcze w kilku innych będziesz, będziesz mieszkał. Przynajmniej tak mi się wydaje, no nie wiem. No, no, z pewnością tak było. Ja już tak w sumie od dziecka pomieszkuję sobie gdzie indziej, aczkolwiek sporo czasu. też się w Polsce spędziłem, to nie, jest tak, że... to nie jest tak, że ja tego kraju nie znam, aczkolwiek nie mogę powiedzieć, że do końca go znam. I mam tu na myśli no, wszelkie aspekty, nie tylko geografię. Czyli wracając do tematu no y, przyjazdu tutaj, oczywiście turystycznie to byłoby najbardziej wskazane, bo do, do pracy nie ma po co, chyba, że się ma kontrakt, który już omówiliśmy, tak. no jest to kraj fascynujący, olbrzymi kraj, warto sobie taką podróż zaplanować, e, jakieś tam wycieczki na tydzień, dwa moim zdaniem nie mają absolutnie żadnego sensu. Musimy bo... nic nie zobaczy. Nie zobaczy się nic, a będzie się chciało zobaczyć wszystko. Fascynacja będzie tak olbrzymia i ten głód poznawania. Ja to mówię z doświadczenia i swojego, i osobistego i z doświadczeń, które obserwuję u osób, które, z którymi mam styczność, no które przyjeżdżają z Polski, w jakiś sposób się kontaktujemy, czy to znajomi, czy ja wiem, na no różne miałem kontakty i, widzi, i różne reakcje widywałem u tych ludzi. Także no, od razu zaznaczam, tydzień, dwa to za mało ludzie. Szkoda, tych pieniędzy. Przelot jest troszeczkę drogi, kraj tani, w sumie można tanio sobie tutaj pojeździć, tanio spędzić czas i poznać to, co by się chciało. Warto sobie zaplanować, nie wiem, miesięczną podróż. Marek, urlo, taki urlop. Ale, ale przepraszam, że Ci wchodzę w zdanie. Dobrze, załóżmy, przyjeżdżam na miesiąc. Nie chcę spędzić tego miesiąca w jakimś tam resorcie ładnym, gdzie będę miał obsługę i drinki podawane prosto na plażę, ale chcę właśnie pojeździć od motelu do motelu, od miejscowości do miejscowości. Chcę przejechać, no może nie cały kraj, no ale, ale no jakieś takie najważniejsze miejsca chcę zobaczyć. Chcę jeść w, no w restauracjach, żeby no nie chodzić po sklepach, ale w jakichś tanich restauracjach i załóżmy dwie osoby przez miesiąc, no nie wiem, środek transportu, może kolej, może wynajęty samochód. Ile pieniędzy? Mniej więcej w dolarach amerykańskich coś takiego by kosztowało. No to trochę trudno jest tak jednoznacznie podać kwotę i powiedzieć, że to będzie ok bo to zależy od tego, co się chce zobaczyć w tym kraju, dokąd się chce pojechać, w jaki sposób Aha. i faktycznie, jak się chce mieszkać. Zależy od tego, czy ktoś sobie będzie potrafił to wszystko załatwić w taki sposób, żeby wydać jak najmniej. Aha. To wszystko zależy od, faktycznie od kieszeni, no jak w każdej podróży. Można jeździć wiesz, w, zacz, samolotem i zatrzymując się w hotelach pięciogwiazdkowych i też będzie super, no ale to kosztuje. Kosztuje i poza moim tym z... moim zdaniem to wiesz, nie ma takiej przyjemności, ja jestem zwolennikiem Od... takiego po, po, podróżowania, żeby mieć przede wszystkim kontakt z ludźmi, którzy tam mieszkają, a nie ze służącymi, czy z jakimiś tam y, ludźmi, którzy biorą tylko i wyłącznie za to pieniądze, żeby mi pomagać. No oczywiście, właśnie chciałem to powiedzieć, że to podróżowanie w ten sposób, czyli wiesz, first class i five stars, właśnie to wiesz, pierwsza klasa i pięć gwiazdek, no to, to żadna sztuka w sumie, wiesz. Żadnej przyjemności wynająć, nie ma. Wiesz, słuchaj, pojechać do, do, do Paryża, zatrzymać się w Georges Saint i, i wynająć hotelowego Rolsa na przejażdżkę, to żaden problem, oczywiście. Tylko, że to kosztuje. No i, a, I jaka w tym przyjemność? Żadnej, wiesz, żadnej moim w, ta, w, takim, w takim Paryżu, moim zdaniem, trzeba chodzić pieszo i metrem. Tak. Wtedy się go pozna no naprawdę takim, jaki on jest. No ale to, to może dygresja. I ja stosuję tą zasadę w każdym miejscu, w którym, nowym dla mnie miejscu, w którym jestem i jestem sobie powiedzmy no, na spacerku, a nie w jakichś sprawach służbowych, no bo wtedy wiadomo, wszystko inaczej wygląda, czas jest inaczej rozporządzony. Tak. E, w każdym razie, no, najlepiej jest wiesz, pojechać sobie gdzieś pociągiem, czy, czy, czy, czy autokarem, czy... Łódką się przepłynąć. Łódką się przepłynąć. <śmiech> tak, tak, moi państwo, w Amazonii nie ma dróg. Albo samolot, albo, samolot albo, albo rzeka, rzeki, a kolei w ogóle nie ma. To się, się podróżuje autobusami lub samolotami lub samochodem, huh. ale więc Amazon... wracając do... Przepraszam, wracając... A w Amazonii nie ma kolei, ale czy na przykład między innymi dużymi jakimiś, dwa jakieś masz miasta, duże jest kolej, jest transport kolejowy? Nie, transport... E pasażerski, kolejowy, w zasadzie nie istnieje. Można powiedzieć, że jest nieistniejący. Kiedyś, kiedyś operowała taka linia między Rio-San Paulo. Ludzie sobie robili takie wycieczki właśnie dla, dla folkloru, w jej, jej podróży koleją. Nie, są świetne autokary dwupiętrowe z klubem na dole, klimatyzowane wow. z fotel... Tak, proszę pana. E, z fotelami e, takimi jak w pierwszej klasie w samolotach Jotnicze, rozkładane, ładne Rozkładane możesz się przespać e, jest chłodno, aż za zimno nawet czasami tak chłodzą e, de, byle jaki autokar jest wygodniejszy od tych wielkich samolotów transkontynentalnych e, podróżuje się całkiem nieźle nie jest to zbyt drogie, aczkolwiek e, uważam, że nie jest to aż takie tanie, Aha. ale gdyby wziąć pod uwagę taryfy stosowane na kolei w, nie wiem, w Polsce, w Europie, a przy tym e, odległości do pokonania, no to, to, to zapewne nie jest aż takie drogie. Rozumiem. A mhm. e, więc wiesz, jak się jest, jak się, widzisz, jedziesz do obcego kraju, trzeba mieć sporą wiedzę na jego temat, żeby właśnie takie sprawy móc Wykorzystać, jeżeli nie chcesz... Wiadomo, ja nie lubię wydawać, nie lubię przepłacać. Tak. Ja? Po co mi hotel pięciogwiazdkowy, jeżeli mi potrzebne jest czyste łóżko, e, prysznic, łazienka i no i rano śniadanie, bo i tak resztę będę załatwiał gdzieś indziej, bo, bo nie będę przecież siedział w hotelu. No dokładnie. Tylko żeby się podstawę. przespać w jakichś ludzkich, zwykłych warunkach, wykąpać się, zjeść i dalej w drogę. No oczywiście, żeby to nie śmierdziało, nie nabawić się jakichś... Choróbka i, i mieć, mieć, mieć na no, tą noc komfortową. No. Tak. A komfort to łóżko, łazienka i tyle. No. Klimatyzacja. I klimatyzacja lub ogrzewanie. No i żeby hotel był ewentualnie no nie na stacji kolejowej, czy nie na lotnisku, czy nie, nie powiedzmy na głównej ulicy miasta, no bo wtedy to może być trochę ciężko. Tak. Ze, ze spokojem, nie? Eee, no więc słuchaj, ja Ci powiem może inaczej, zmierzam do tej odpowiedzi, no trudno powiedzieć, chcesz pojechać do Rio, posiedzieć dwa tygodnie, znajdziesz sobie hotel, no powiedzmy, no nie wiem, za, za, ja wiem, no liczmy tą stówkę, czyli co, no za, za, za 30 do 50 dolarów, znajdzie się. Rozumiem. Eee, powiedzmy, że jedna osoba może się wyżywić jedząc na ulicy, czyli w jakichś restauracjach czy jakkolwiek. Uh -huh. Ewentualnie za jakieś, no ja wiem, no niech ja sobie policzę, no. Żeby nie było źle, no trzeba mieć te 20 do 30 reali, czyli ja wiem, 10-15 dolarów. No to jest dobra cena, rozumiem. No tak, żeby nie wiesz, i, i wody nie zabrakło, i soczku się napić, tak. bo to będzie ciekawe dla Europejczyka, wszystkie te owoce tropikalne, e, żeby nie być głodnym, żeby i piwka się napić i wieczorem może i na drinka skoczyć. Tak. Moim zdaniem da się to zrobić no, gdzieś w takiej granicy. Życie przeciętnego człowieka tutaj, moim zdaniem, przeciętność zaczyna się gdzieś tak od, ja wiem, 1000 reali, ja wiem, 400 do 500 dolarów miesięcznie. Aha. W tym masz opłacony czynsz, swoje rachunki, czyli te podstawowe, światło, gaz, prąd, woda i tak dalej. Aha. Jakieś paliwko do samochodu, skoro go masz już, yy, jedzenie, yy, ubranie, yy, jakieś tam rozrywki, no to moim zdaniem w tej, w tej kwocie 400 do 500 dolarów można spokojnie wyżyć, aczkolwiek trzeba wiedzieć gdzie i jak, no bo yy, no, w Rio de Janeiro na Ipanemie nie zamieszkasz na plaży w apartamencie bo, no, bo to cię nie będzie kosztowało tylko <grym> tyle to cię będzie kosztowało proszę ciebie z tysiąc dolarów co najmniej ja mówię, Brazylia jest bezpieczna takie Rio de Janeiro czy São Paulo to są miasta no, znane ze swojej wiolencji Aha. czyli no, tej takiej darmowej violencji, gangi narkotykowe się strzelają, no to wszystko jest prawda. To wszystko jest prawda. Natomiast wiesz, trzeba wiedzieć właśnie jak tego uniknąć. W każdym, e? w każdym dużym mieście. Nie możesz, jest taki problem. Nie możesz usiąść, nie możesz, powiem to od razu jako przestroga, zapamiętajcie sobie ludzie. Nie możesz usiąść, proszę Ciebie, pod, w cieniu parasola na, na, na, na plaży Copacabana. Aha. Obładowany kamerami złotymi łańcuchami, zegarkami i wraz z twoją towarzyszką czy towarzyszem oboje skoczyć do oceanu, bo, bo jak wrócisz, to nawet ręcznik, na którym się siedziałeś, zniknie. Nie, znaj nie znajdziesz już więcej swojego miejsca. No to jest, no to chyba logiczne, nawet wiesz, no w każdym kraju. No Polacy są, wiesz, przewrażliwieni, bo takie rzeczy się w Polsce zdarzają, także wiesz. Wszędzie się zdarzają. Wszędzie się zdarzają, na całym świecie. W jednych mniej, w drugich więcej. Nie należy się dopraszać po prostu o to. Tak. Wiesz, nie stawiaj roweru pod sklepem człowieku. Florianapolis jest, miast, jest miastem 300-tysięcznym mniej więcej. To jest raczej miasto małe jak na tutejsze brazylijskie parametry. Aha. Aczkolwiek, aczkolwiek jest to miasto stoli, e, wojewódzkie, czyli stolica stanu. Rozumiem, rozumiem. No nie? No no. <śmiennie> <śmiennie> <śmiennie> Ale nadal jest spokojnie. Można na plaży nie obawiać się niczego. Aczkolwiek, no, jak mówię, no, ostrożność nigdy nie zawadzi. Rozumiem. Więc powracając do tematu. Brazylia takie wielkie metropolie jak, jak Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Porto Alegre, Salvador, Fortaleza, e, czy, czy no, Manaus, to nie wiem. W każdym bądź razie to są miasta, w których jest violencja, jest rozbój, ale on jest zlokalizowany. Aha, czyli po prostu są takie sektory miasta, takie, takie dzielnice, gdzie, gdzie naprawdę jest niebezpiecznie, ale reszta oczywiście. Fawelas. Poza tym trzeba wiedzieć, jak ci bandyci działają. Wiesz, e, zwykły, zwykły kieszonkowiec, no to puchnie ciebie, tobie portfel z kieszeni dżinsów, bo żeś go tam wsadził. W zatłoczonym autobusie to żadna sztuka. No, właśnie. no Więc nie trzymaj go w takiej kieszeni. Trzymaj go gdzie indziej. Ja nie używam portfela. Aha. Po co? Bo po co? Plastik tylko e... do kieszeni i to wszystko. Jasne. Plastik, parę drobnych i, i, i, i to jest tyle. E... Wiesz, nie obwieszaj się szczególnie kobiety. Nie? Chcą jest... wyglądać ładnie, atrakcyjnie i tak dalej. Nie obwieszaj się biżuterią. Nie, nie, nie ostępuj swojego Rolexa. Yy, wiesz, miej parę, miej parę groszy dla złodzieja. Bo gdyby nastąpiła sytuacja, w której podchodzi do ciebie ktoś z jakimś ostrym narzędziem w ręku, czy wręcz z rewolwerem, to warto jest mieć tą stówkę. Czy t... <śmiech> żeby, żeby oddać i nie zostać zranionym. Tak jest, żeby do szpitala nie trzeba było lecieć na kwałt. Aha, aha. Warto jest mieć parę groszy aha. Kup sobie podróbę Rolexa Oddaj mu to <laughs> to, no. to rozumiem, że, że, że Podróby Rolexa na ulicy W Rio też można kupić Bo moja ciocia kiedyś z wujkiem pojechali do Bangkoku To opowiadali mi, że Na ulicach w Bangkoku Rolexy chodzą po 5 dolarów amerykańskich Zgadza się, na każdym rogu W centrum miasta Czy na takiej kopakabanie, która nie jest centrum miasta aha. Mówię o Rio no bo to powiedzmy sobie taki najbardziej popularny cel turystyczny Dokładnie No to na każdym rogu kupisz coś takiego Okej. Okay. Przy czym z drugiej strony to też głupie, bo bandyta może myśleć, że to prawdziwy, nie? No właśnie No właśnie, w tym może być duży problem Sajdzi banda komu sabuadu foi nas esquinas, nas favelas, não se fala de outro assunto Não se fala de outro assunto Não se fala de outro assunto O novo é batizado, vira de osso carinhada. Quem conhece sabe que é do Santo. Faca sem ponta segura onda da roubada, da roubada. Não se fala de outro assunto. Que estreava a vida luta, Não sobrou uma na área Tratamento de puta Herói de vássia Tupamaro de onde veio Quem pariu aquele homem De metro e meio Note que massa saiu E com silêncio do no Santo Preto, em igreja errada, porta entrou e de poeira sentou com o fato. E onde o cara caiu, a calçada se fez de cama em cima de um palmo de terra. Não nasce mato, não nasce grama, pintou o sete do terror e fez questão de ser do mal. Consciente, malando sangue ruim e ficou excitado. Sangue, o inconsciente, malandro me ficou se tal. É. Dobra, Polonia to może dokończę temat Polonia, bośmy się, że tak powiem, wygląda zupełnie inaczej niż to, co przeciętny Polak może wiedzieć o Polonii jako takiej. Polonia brazylijska się różni raczej tym, że to jest Polonia z czasów emigracji, z czasów no, tej emigracji za chlebem z początku wieku, z końcem XIX wieku, tutaj trzeba przypomnieć. Czy nawet na początku XIX wieku, 1800, coś tam Aha. są e, skupiska polskie? Aha. Owszem, bo pytałeś mnie. Znaczy tak, zapomnij, że w Rio de Janeiro czy w São Paulo znajdziesz sklepy, e, prasę e, e, i tą całą polskość, jaką zapewne jak sobie wyobrażam i wiem, że istnieje na przykład w Stanach, czy, czy nawet gdzieś w Australii, czy w Aha. Kanadzie. Tego, czy nawet gdzieś w krajach europejskich. Nie. Nie, nie ma tego. Będziesz Polakiem odosobnionym. No chyba, że szybko się z kimś jakoś zaprzyjaźnisz, masz rodzinę. No nie wiem, w każdym razie Polaków ci tu zabraknie. Języka polskiego też. Polskiego jedzenia to od razu. No, okay. ostrzegam, Nie no ma okay. nic podobnego. Czyli pierogów nie jadasz? Takich prawdziwych? Pierogi ja. Pierogi jadam, jak mamusia zrobi. <głos> A biały ser skąd bierzecie? Biały ser no, bierzemy z mleka, który pochodzi od krów. ale, <śmiech> ale samemu robić, ale, ja rozumiem. A, a, no, a, a nie z kartoniku w supermarkecie. Ale jest to ser no taki jak twaróg, Nie, nie ma. Aha. Bo wiesz, jest dlaczego, inny, dlaczego pytam? Jest inny, jest inny biały ser i są inne, fajne, żółte, francuskie i tak dalej. Bardzo dobre. Aha dlatego pytałem, bo jak ja przyjeżdżałem do Ameryki, no parę, parę tych lat temu to też zawsze się tak zastanawiałem no dobrze, no ale jak ja będę jadł pierogi no bo pierogi to tam potrafię zrobić, no z dziewczyną przyjechaliśmy, no to poradzilibyśmy sobie, ale ktoś mi powiedział że w Stanach nie kupi się białego sera co oczywiście okazało się później nieprawdą można kupić biały ser, można kupić pierogi, ale wiesz dla mnie to był największy problem, gdzie ja znajdę biały ser i dlatego Ciebie pytam czy, czy, czy, czy, czy jest coś takiego Znajdziesz, znajdziesz. Bardzo dobre mają swoje własne wyroby, właśnie biały ser, nazywa się to Queijo Minas, dla przykładu, Aha. i twaróg, znaczy jego podobieństwo, bo to nie jest ten taki polski, z tak. mleka zsiadłego, tak. taki dobry, co to moja babcia robiła w domu jeszcze, Aha. pomimo, że się mieszkało w dużym mieście, mleko jeszcze było tak dobre, że się że szło do mleczarni tak. i z tego mleka można było zrobić twarożek przepyszny. Mhm. Tego, tego nie znajdziesz. Tu na południu, gdzie ja jestem jest trochę łatwiej. Ja jestem blisko skupiska właśnie tego typu kolonizacji y, y, niemieckiej, mhm. no, która no, z, racji, z racji strefy klimatycznej, skąd pochodzimy, i, a nawet pewnych zwyczajów y, sprawia to, że no, tutaj produkty przypominające naszą, nasze Znajdzie się jeszcze. Mam dojście do, do, do takiego mleczka, z którego robi się śmietanę i ewentualnie, gdyby mi się bardzo chciało i gdybym mocno się sprężył, no to, to może bym jakiś twarożek zrobił. Rozumiem. Jest źródło, moja matka tutaj wyczaiła, tu gdzie ja jestem, Aha. wyczaiła, bo tam w, w Rio to raczej nie. E, wyczaiła gdzieś, ktoś ma krówki w domu, coś tam robi i na zamówienie bywał. Aha. Nie jest to dokładnie ten sam twarożek, ale jego namiastka, jego namiastka tak. Teraz proszę Państwa, nasz chleb polski jest najlepszy na świecie. To prawda, Aleluja. tak nie, samo myślę. Nie znajdziesz niczego bliskiego nawet w Brazylii. Tak jest. A zwłaszcza w takich miastach jak Rio, São Paulo, no chyba, że trafisz do jakiegoś sklepu prowadzonego przez Niemca, no ale my, Polacy, wiemy, że nawet chleb niemiecki to nie jest to samo, co nasz polski. Tak jest. A znam takich, którzy mówią, że to już nie użyję brzydkiego słowa niemieckiego. Zaczyna się na esz. Scheisse? <grym> tak, że to szeis". No, Ja uważam, że niemiecki nie jest żadną rewelacją, aczkolwiek jest w stanie mi przypomnieć niektóre gatunki naszego. Tak. Czyli proszę Państwa, zapomnijcie, będziecie jedli chleb biały, Coś bardziej przypominające jak francuskie pieczywo, włoskie pieczywo, coś w tym guście. To jest normalne. Kiełbaska. Hmm, kabanosy. Hmm. Zapomnieć. Ewentualnie gdzieś przypadkowo. Druga ciekawocha. Kapusta kiszone. Ogóreczki kiszone. Aha. To już prędzej wyborową w supermarkecie, kupisz. Bo jest w każdym. Bo jest w każdym e, circa about bał... 25 dolców za, za litra. Wow. No bo importowana, importowana. No to widzisz, my też tutaj mamy polskie wódki, ale wiesz, te Belvedere, Chopin, te po 30, 40 dolarów za butelkę. A te badziega, co kosztują 30, 40 zł za butelkę w Polsce. No właśnie, no właśnie. Ale a propos, no jedzenia, a propos jeszcze jedzenia, no powiedz mi jak, jak, jak inne jakieś produkty, inne tego typu rzeczy, Gorbunki. No to, to mówię, No kapucha, kapucha kiszone, ogóreczki kiszone, to jeżeli znajdziecie wyroby pewnej firmy krakowskiej, bodajże Krakus, Krakus takie tak. duże puszki 5 no to to jest najlepsza rzecz, którą można tutaj czasami w dużym hipermarkecie osiągnąć, aczkolwiek ja tego całe lata już nie nie zauważyłem tutaj. Aha. Być może nie biegam za tym aż tak bardzo, ale no... no za, tymi, za tymi naszymi typowymi... Smakami, zapachami. Sm smakami, tak. To trochę tęskno. Wiesz, bigosu nie zrobisz, porządnego. No tak. Są ludzie, którzy nie lubią. Ja lubię czasami jak niezbyt tłusty. Aha. Chociaż niektórzy mówią, że jak nie tłusty, to nie... No, no takich rzeczy tutaj nie... To jest klimat tropikalny. Niektórych rzeczy po prostu nie ma. Mhm. Nie ukisisz, proszę Ciebie, ogórków, bo właśnie, czemu sobie nie zrobię? Nie ma kopru! O Boże! Koperek by się przydał, nasionka, niech mi przyślą, to ja sobie tu posieję. Nie ukisisz, no bez kopru, z tego co wiem, nie ukisisz. No ja nie, nie znam techniki, ale, ale wiem, że koper kiedyś moja mama dodawała, to to wiem. No koniecznie, musi być, bo nie ukisisz, bo inaczej to będzie coś takiego, jak, jak jakieś korniszone, czy coś szwedzkie, no ale to nie są ogórki kiszone. No to... To są wieś, jakieś tam inne. Mało solnych nie ma. Ale ja no. ci powiem jeszcze jedną rzecz. Mam znajomego, mieszka na Key West, na najbardziej dla niezorientowanych, najbardziej wysunięte na południe część Stanów Zjednoczonych, najbardziej wysunięte na południe miasto. To jest chyba no, 90 mil. Stamt stamtąd, stamtąd to już kubę widać. Kubę, tak. Tam 90 mil, czy coś takiego. E, no. To powiem ci szczerze, że ja mu z Detroit wysyłałem paczki z polskimi sokami z Horteksu, z jakimiś, <śmiech> wiesz, taka była kiedyś w Polsce konserwa turystyczna, coś takiego. Tak hmm. dużo tłuszczu. Nie wiem, czy pamiętasz to, ale on. Badziewia, badziewia, badziewia. Wiesz, no niektórzy to lubią. Ja tego bym w życiu nie tknął, ale on Z to. Z konserwy lubi. to tylko ta szynka pyszna. Tak, też chyba krakus ona była. O tak, dokładnie. Ona w w Perweksie się, się to też kupowało swego czasu. Tak, tak, tak. Bo urzeźnika nie było. Tak, tak. tak nawet od stu. To jemu to wysyłałem I on też właśnie mówi, że tam gdzie on jest To nie ma takich rzeczy Kiełbasę mu pamiętam wysyłałem też Jakieś kabanosy Bardzo jakoś tam szybką paczką Ale mówi, że tam jest za gorąco I poza tym jest mało Polaków i nie ma sklepów Także jak ma, no. ma tutaj do Detroit przyjechać No u mnie jest dużo polskich restauracji Nawet nie wiem czy dobre czy złe Bo nigdy nie byłem, bo, bo w domu Mam zawsze dobrze ugotowany, ale, ale no tutaj zapraszałem go, żeby właśnie stołował się u nas w restauracjach jak tutaj będzie w Michigan. Ok, no to wracając może do tej, do, do mojej strony oceanu. No? no właśnie. A, aczkolwiek jesteśmy po tej samej stronie wody nie? no tak <laughs> na, moją, na moją część półkuli w takim razie w Rio znam jedną znam jedno restaurację polską która kiedyś tam sobie egzystowała Aha. nawet niedaleko miejsca w którym mieszkaliśmy przez wiele lat i po, po, po właśnie tych wielu latach nie wiem, 3-4 bloki może Aha. blocks, you know tak, wiem, wiem, wiem. Przecznicę. Tak. dalej ode mnie okazuje się, że jest tam knajpka Polska restauracja, no to kiedyś się skusiliśmy, to było wiele lat temu. Aha. Ja nie chcę nikomu zaszkodzić, w każdym bądź razie, no mnie się nie podobało. Jedynym hmm. rzeczywiście jakimś tam, uh, uh, jedyną atrakcją, no to była jakaś tam wyborowa, no to, to ile, tyle. Tyle, tyle bo, z prawdziwych bo, polskich smaków. Tak, no bo, no, bo, no bo rzetelność tych pierogów to tam nie mogę, nie mogę potwierdzić. Yy, yy, yy, yy, Ktoś inny zamówił jakieś, nie wiem, naleśnik, a to łatwo, to też żadna sztuka. Tak. No, no, takiego typowego polskiego dania, pomimo że tam były w menu i nazywały się nawet mhm. jakoś tam odpowiednio, no niestety nie. Bo, no trzeba powiedzieć prawdę, knajpa sama w sobie była podła i tyle, no. aha, aha. Ktoś, kto to robił, po prostu nie robił tego dobrze. Może z braku albo funduszy, albo z braku jeszcze jakiegoś takiego odniesienia, bo wyjechał załóżmy te 30 lat z Polski i nie zapamiętał no wiesz, dobrze smaków, albo produktów nie miał. Ja poznałem nawet właściciela może raz, dwa. Nie jestem w stanie powiedzieć, bo już nie pamiętam, było to dla mnie nie aż tak istotne. To znaczy tak, z jednej strony kogo on tam karmił, no tych Polaków nie za wiele. No to też prawda. No, no może kilkadziesiąt osób, o których ja wiem. E, zupełnie zaasymilowani, wiesz, wtopieni, bo to jest konsekwencja właśnie tego typu Polonii. Mhm. E, tak jak powiedziałem, Polak będzie tutaj osamotniony, będzie musiał się zaasymilować, mhm. będzie wtopiony, będzie wtopiony lub nie, albo się odizoluje, co jest moim zdaniem no, Tak. nie do, nie do przyjęcia, albo, albo się wtopi w to po prostu i przejmie zwyczaje, będzie się odżywiał i gastronomy i wszystko i będzie żył tym rytmem tego miejsca. W każdym bądź razie tak to wygląda. Natomiast są skupiska. Stan Parana sławny jest u nas w Polsce. Którego stolicą jest Kurytyba. Uh -huh. Kury Kurytyba przez K -i -y, uh -huh. Co wcale nie jest prawdą, bo to się pisze Kurytyba przez C -i. Uh -huh. <laughs> jest takim, powiedzmy, jest taką stolicą polskiej Polonii. Aha. No i w tym stanie, bo to tam kierowano właśnie tych imigrantów, gdzieś tam w głąb tego stanu. Ja kiedyś miałem okazję nawet, jadąc z Rio do wodospadów i głasu, które polecam obejrzeć. Takie strasznie wysokie. To one są większe niż Niagara. Aha. Może nie wyższe niż Niagara, ale niewiele niższe, natomiast bardziej rozległe, więcej wody. Tak. Mm -hmm. To jest olbrzymi obszar. Może o tym później. Ech, Google i Iwasu. No właśnie. No. Eee, zainteresowanych. Eee, I do show notes. Tak, tak, dokładnie. Bo, mogę ci w tym pomóc. Okay. Poszukam ciekawych fotek. Dobra, e, no, to i, i są miejsca, są miejscowości, przez które jechaliśmy samochodem. Mhm. I to w dość nietypowy, jak na Brazylii, szczególnie w tamtych czasach, bo to była tak połowa lat 70. Bodajże. Mhm. 75. 756 rok. Tak, kupiłem mojego pierwszego nowego Garbusa w 76 roku wow. i on ze mną pojechał. Tak, tak, kochany brazylijskiego garbusa. No właśnie, właśnie, super. Volkswagen może o tym pójść. Zaraz, tak, tak. E, pojechaliśmy, pojechaliśmy z towarzystwem, moja siostra i dwóch jeszcze takich kolegów z Argentyny zresztą, mój przyjaciel, no wiedzieć, co się dzieje. Wow, okay. Pojechaliśmy sobie i mie mieliśmy okazję przejeżdżać właśnie przez region, gdzie ja oczywiście byłem zupełnie tego nieświadomy. Bo mnie te sprawy wówczas zupełnie nie interesowały. Ja wiedziałem, że ja przyjechałem do Brazylii, ja mieszkam z rodziną moją tutaj, Aha. ja się wtopiłem w to wszystko, yy, na Copacabanie zresztą. I tak, tak, ta, gdzie mieszkałem, nie wiem, z 17 lat mieszkałem 10 lat. Dobra. I przejeżdżając właśnie przez takie miejscowości, gdzieś tam w głębi lądu, w interiorze stanu, jak to się mówi, w interiorze stanu, stanu Parana, którego stolicą jest tyba. patrzę, ile tu proszę Ciebie blondasów. Huh. Blondasy, wszystko białutkie. Nie, nie, i niebieskie, oczęta, i dzieciaczki, i, i, i starsi, i młodsi, gdzie, wow. my jest, gdzie my jesteśmy, jak zacząłem się rozglądać, zaczęliśmy, zwróciłem uwagę siostrze mojej, zaczęliśmy się rozglądać po okolicy czytać po prostu szyldy, napisy na, na sklepach, na... na, Aha, na, na, na, na... No to wiesz, rzeźnik Kowalskiego był i zacząłem się i to mnie rzuci, to mi się po prostu rzuciło w oczy samoczynnie. Ja nawet nie miałem pojęcia, że ja jestem w tym miejscu, i że to są właśnie najbardziej liczebne i najbardziej najstarsze skup, skupiska no, Polonii, czyli, czyli co, czyli, czyli polskiej imigracji. Tak, tak, tak. No i w życiu byś się nie spodziewał. Wjeżdżasz gdzieś do środka kraju, gdzie, gdzie nie wiem, diabeł mówi dobranoc i, i wjeżdżasz tak, jakbyś wjeżdżał rzeczywiście do kolonii polskich. Zgadza się. Bo ta podróż oczywiście miała zupełnie inny cel, inny charakter. To było, wiesz, czworo młodych, e, młodych ludzi, osób gdzieś tam, wiesz, w wieku lat, 19-20. Mm -hmm. I nas interesowała przygodę, nas interesowało pojechać. Dlaczego w tamto? No to zobaczymy cud natury te wodospady w Foz głasuła Przy okazji zjedziemy trochę plażą po tym kontynencie, po tym kraju, który jest olbrzymi. Lubimy plaże, ocean, tu są piękne sprawy pod tym względem mhm. I, i, i będziemy mieli fajne 3, 4, 4 tygodnie urlopu, pieniążki są, jedziemy. I to nas interesowało. Interesowała nas przygoda, nie? A nie jakieś tam turystyczne, wiesz, kulturalną może to i źle, może to i dobrze. Nie, nie oceniam. No takie rzeczy to tak... później jest czas. Jak człowiek jest młody, to wiesz, powinien się wyszaleć i robić rzeczywiście ze znajomymi takie rzeczy, na które ma ochotę. Tak jest. A poza tym, wiesz, taka podróż samochodem, czyli to było, nie wiem, to 1500 km w jedną stronę, czyli w dwie strony masz już trzy, my zrobiliśmy 5000 tym garbusem. Aha, aha. Nie niecałe cztery tygodnie. Wiesz, ten kraj jest tak wielki, tak olbrzymi i, i ta przyroda jest tak mocna, że to samo w sobie już fascynuje. I tego się należy tutaj spodziewać. Wow. Wiesz? nie polecam jakichś tam muzeów, aczkolwiek istnieją, wiesz, wiesz nie, nie wszyscy będą przyjeżdżali, wiesz, żeby coś tam badać w bibliotece, bo to nie o to chodzi w tym kraju. Tak. Ten kraj to jest kraj przyrody, to jest kraj życia na świeżym powietrzu. Wow. Tak. Więc to, to, atrakcja tego kraju to jest właśnie to. I każdy region ma coś. Wiesz, byle 500 kilometrów podróży w tym kraju to już się coś innego dzieje, coś co inaczej to jest. Inne inne, inne obyczaje, inne, inna kultura troszeczkę. Tak. E, no, każde miejsce ma swoją specyfikę, a tego jest, to jest olbrzymi kraj. To była część pierwsza. Zapraszam na część drugą. Już za tydzień, w środę. Trzymajcie się. Do niedzieli. Na razie.